Pogo, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek trzeci. Kolejny odcinek Pogo to rozmowa z głównym projektantem studia Mutated Byte, czyli Szczepanem Kaniu. Jego grą obezwładniającą jest The Elder Scrolls Morrowind w którym uwielbiał kolekcjonować pewne przedmioty. Jakie? Musicie posłuchać. Gramo robił fan serii, czy po prostu trafiłeś na ten odcinek no. i się zakochałeś? W zasadzie fan serii, bo całą serię The Elder Scroll od samego początku śledzę i grałem we wszystkie części w zasadzie. E, arena, Fall, czy tam Badgerfall, jak to wolało tak naprawdę. Chociaż nie wiem, dla mnie to też świetna gra, biorąc pod uwagę i rozpiętość, i w ogóle możliwości i eksploracji świata, który był podobno nieco większy niż rzeczywista mapa Wielkiej Brytanii, to mnie rozwaliło, bo to jest gra tam z połowy lat 90. nie chcę strzelać, z którego dokładnie, chyba 97 czy 6. no to to był ogromnie tak naprawdę potężny ten świat, fajna w ogóle, fajne, ciekawe uniwersum całe, no a Morrowind to był taki tak ogromny przeskok w stosunku do, do, do poprzedników i, i, i tak wysoko postawiona poprzeczka w stosunku do kolejnych części, że no, po prostu taki wierzchołek góry jak mnie do tej pory. Całkowicie nowy świat, yy, jakieś stworzenia czy historia, która nigdy wcześniej się nigdzie nie pojawiła. Jest to tylko mała wysepka, tak naprawdę mały element ogromnego całego świata Vanderfell. Kurczę, nie wiem, nie wiem co mogę powiedzieć w sumie, ta gierka miała pro, premierę w 2002 i na targach E3 wtedy była otrzyknięta najlepszą grą świata. W tamtym czasie najpiękniejszą grafiką, największym światem, ogólnie takim, znaczy nie największym, może najbardziej takim interaktywnym światem, gdzie w zasadzie zaczyna się gra i można robić co się chce. Nic nie jest narzucone z góry, można dotykać głównego wątku, nie trzeba. I to, to, to mnie jakoś tak urzekło chyba najbardziej, to mi się najbardziej spodobało, że wychodzi się do otwartego świata, gdzie nie jestem w żaden sposób ograniczony, mogę być yy, super, że jakimś tam bohaterem tak naprawdę i ratować cały świat, a mogę być też zabójcą, na którego widok wszyscy będą uciekać i, i to było świetne, że nie było żadnych kompletnych ograniczeń, one były nieodczuwalne czy nie wiem, samo tworzenie przedmiotów, kustomizacja, czy za, robienie jakichś tam zaklęć, wszystko można było opracować sobie samemu. I to mnie no, po prostu rozwaliło na opatki. Ja na Morrowindzie, żeby nie skłamać, spędziłem no, myślę, że swobodnie mogę powiedzieć, że kilka tysięcy godzin. I, no, w, od 2002 roku, jak była premiera, no to tak te 8 czy 9, czy, czy 9 lat grałem praktycznie, no, z małymi przerwami, dosłownie. A przestałeś go? Nie przestałem. Zrobiłem już <grymne> <wszą> przerwę teraz. <grymne> Chcę teraz wrócić do Morumida, no. tylko że niedawno doczytałem, że pracują nad takim projektem jak Skywind, czyli na silniku Skyrimu robią cały świat Morumida. I czekam aż troszeczkę to udoskonale, bo w tym momencie to jest jakaś tam wersja beta 0.09, 0.9 coś tam, coś tam. Czekasz na jedynkę. Czekam, ja aż to... troszeczkę to ulepszę, bo w tym momencie pod, no, strasznie zmakowana jest, jest niegrywalna. A bardzo jestem ciekaw tego, jak by to wyglądało, bo no, to jest niepowtarzalny klimat, ten świat cały jest, jest świetny dla mnie. A jeszcze gdyby był ładniejsza prawie grafiki, chociaż no nie ukrywam, grafika nie jest dla mnie jakoś tam super istotna, ale chciałbym to zobaczyć i do tego należy razie Ja sobie też czekam. Się na obrazki, bo mm -hmm. kiedy chłopakom mówię nie patrzyłem sobie, jak ktoś gra, obejrzałem sobie tylko filmik wprowadzający. W sumie ja miałem z tym problemu, że to ma no, już 13 lat plus minus. Eee, jestem ciekaw bardzo, żeby właśnie zagrać, tym bardziej jak tak opisujesz, że tak wiele jest w tym. I to mnie ciekawi, jak ty zaczynałeś grać to w ogóle, to właśnie na czym się skupiłeś w tym świecie? Czy sobie po prostu szwendałeś, tak to opi opiszmy, czy zacząłeś głównym wątkiem porządzać? To akurat były takie czasy, że no, ja akurat niedługo po premierze w sumie to obręderwałem. Eee... I pierwsze co no to eksploracja świata, wychodzę, bo gra zaczyna się, każda część e, The Elder Scrolls zaczyna się tak, że jesteśmy więźniem nieznanego pochodzenia, wtrącanego za nie wiadomo co, nie mamy żadnej kompletnej historii, nie wiem co się z nami działo wcześniej i nagle cudownym zrządzeniem losu udaje nam się wyjść z tego więzienia. W przypadku Morrowind jest tak akurat, że płyniemy właśnie łodzią z drugim skazańcem i nagle zatrzymujemy się przy małej miejscowości Seydanen i zostajemy po prostu wypuszczeni dostajemy legalne papiery wszystko jest zatwierdzone z pieczątką cesarską i mamy tylko krótką informację, że mamy się zgłosić do człowieka w Balmorze, czyli w sąsiedniej miejscowości i tyle, nie musimy tego wcale robić dostajemy tylko mapę jak dojść do Balmory i już i zaczyna się gra i w tym momencie tak, wychodzimy z tej łodzi, tam wpisujemy, wiadomo w trakcie wypisywania papierów mamy, określamy tam sobie imię, klasę i tak dalej i tak dalej i wychodzi się z tego pomieszczenia i nagle wow, ten świat jest ogromny, wszędzie jakieś góry, latają jakieś taki wszystko żyje, wszędzie jest kilkanaście tam dziesiąt różnych stworzeń, które wpływają na siebie, one tam sobie jedzą trawkę, międzyczasie drugie na nie polują, przechodzi się obok tego i obserwuje się samo to życie. No, biorąc pod uwagę, że to było lat temu 13, no, to, to, jest, to jest majstersztyk, tak ogromny świat, który no, był troszeczkę zabagowany, ale w porównaniu do gotika, na przykład, to był, to był diament. Tam nie było się czego, czego przyczepić. W gotiku można było niechcący wypaść przez teksturę, albo nie wiem, mógł się zablokować na ścianie bohatera, no cokolwiek, mógł wpaść pod rzekę. Tak mi się zdarzało kilka razy. Chciałem sobie przyspieszyć wycieczkę. W Maruindzie takie rzeczy się nie zdarzały. Szeroka gama zaklęć, też oferowanych, tam mi się bardzo podobało, bo dzięki temu że nie byliśmy w żaden kompletny sposób ograniczeni mogłem sobie na przykład zrzucić czar e, lotu. Przez co mogłem zwiedzać całą mapę z dowolnej wysokości, jaka mi się tylko podobała, o ile oczywiście magia mi na to pozwalała, bo mogłem spaść i się zabić. Z kolei można też było na przykład zrobić sobie e, czar oddychania pod wodą. I okazywało się, że twórcy też przewidzieli to, że będą tacy psycholek, którzy będą grzebać w każdym centymetrze tej gry i nagle bach, 10 km od mapy e, pod wodą jest Jakoś ukryta świątynia, czy jakiś wrak statku, do którego można wejść, w którym są jakieś postacie, w którym jest jakaś tam misja poboczna, których jest tam nie wiem nawet ile. No, nie chcę strzelać, ale to są ogromne po prostu zasoby tego całego świata. I to mnie najbardziej rozwaliło w tym wszystkim. Ja na początku byłem przyzwyczajony nieco mniejszych gierek. Ja ogólnie jestem dosowcem z wykształcenia, że tak powiem, przerobiłem całą klasykę gatunku od, od Mario przez Wolfa czy te kłajki dumy i tak dalej. I nagle dostałem w twarz po prostu czymś tak ogromnym, tak pięknym i tak bardzo rozbudowanym. Ty grałeś, nie grałeś? Nie właśnie nie, grałeś, nie, nie. tak? Nie, żadną teraz na skajnie, w sumie czekam, w kolejce stoi na półce, ale tak jak opowiadasz, hmm. coraz bardziej nabieram ochoty na to, a dzisiaj już komputer sobie poradzi z tym bez problemu. No dzisiaj to mój telefon sobie z tym hmm. poradzi. No, nie wiem czy na mikrofali bym nie pograł. <laughs> Samo to na przykład mnie rozwaliło, gdzie wchodzimy do sklepu. I to, jak kupiec będzie na nas podchodził i tak dalej, zależy od tego, jak, w jaki sposób będziemy z nim rozmawiać, czy, czy będzie nas lubił, czy nie, wiadomo te ceny będą spadać, ona będzie więcej y, oferował za sprzedaż. I teraz tak, chcemy sobie skompletować na przykład zbroję i nie ma tak, że jest y, zbroja, buty, hełm i rękawice i tyle. Tam jest lewa rękawica, prawa rękawica, lewy naramiennik, prawy naramiennik, y, nagolenniki jakieś karwasze, do tego dopiero zbroja, do tego jest hełm, do tego jeszcze tarcza i tak dalej. Zbroja jest rozbita na tych a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementów. I to fajne, bo czasami się spotykało postacie, które naprawdę wyglądały jak składaki. Po prostu była wyprzedaż gdzieś na złomie. Ale każda z tych postaci też miała swoją historię, każda rasa, każdy ród miał swoje charakterystyczne stroje, też było fajnie na przykład zrobione. Jest taka nacja jak kajidzi, albo argonianie. Argonianie to są jaszczury, akurat kadzici to są koty. Świetni złodzieje, bardzo dobrze skrytobójcy i na przykład z tego względu, że mają ogromne łapy, nie mogą nosić butów. Albo nie mogą używać jakiegoś tam rodzaju broni, przez to, że mają pazury. I na przykład dzięki temu, bez budków, poruszają się szybciej, ciszej, a samymi pazurami są w stanie zadawać ciosy porównywalne z mieczem, na przykład. Tak? A z kolei Argonianie na przykład potrafią, nie wiem, pływać bez, bez oddychania, bo, bo, bo są tam gadami jakimiś. Tak? Każda, każda nacja wnosi coś swojego, każdy wnosi inny styl gry, inne zachowania, inne cechy jakieś. I no, no po prostu, nie wiem, no trzeba samemu spróbować. Ja, ja się zakochałem w tej grze, przechodziłem główny wątek kilkanaście razy, przechodziłem wszystkie dodatki, przechodziłem wszystkie misje poboczne i za każdym razem kurczę znajdowałem coś nowego. Po kilkudziesięciu godzinach gameplayu znowu trafiałem na coś nowego, mimo tego, że już miałem pewne systemy wypracowane, już wiedziałem co i jak się robi, to... Zawsze mnie ta gra zaskakiwała w jakiś sposób. A miałeś jakąś ulubioną nację, sposób grania, bardziej skryty, bardziej otwarty? Znaczy brutalny. właśnie Morrowind pozwalał na to, żeby mieć każdy sposób na raz. Tak naprawdę można było swoją postać w taki sposób rozbudować, że na raz była świetnym skrytobójcą, genialnym magiem zniszczenia, przy czym mogła się uleczać, przywoływać inne potwory i świetnie władać każdym orężem, który był dostępny w grze. Także tam kompletnie żadnych ograniczeń. Nie trzeba było wybierać ścieżki na tej zasadzie, że uwaga, skończą ci się punkty prędzej czy później, tak jak w Neverwinter, więc twoja postać musi, jeżeli wybrałeś na początku Wojownika, musisz iść drogą Wojownika. Nie, tutaj była całkowita wolność. Ja zawsze raczej grałem tak jako mag bitewny, równoważyłem miecz z mocami ognia. Tak było łatwiej zacząć, a potem już była wolna Amerykanka, to już jak szło. Testowałem wszystkie style jakieś, tak mi się wydaje przynajmniej, że wszystkie. Nawet y, jest taki fajny motyw, że można sobie samemu ze znanych już zaklęć, jeżeli poznałem na przykład tam y, Fireball tak, i, i jakieś tam y, uderzenie wiatru czy lodu, mogłem z tego stworzyć jedno zaklęcie, które zawierało w sobie dwie moce. Każda z nich alternatywnie zadawała inny cios i wystarczyło jednym zaklęciem wyprowadzić, żeby nawet jeżeli jednostka była odporna na ogień, no to jednak ten lód ją tam zatrzymywał albo zadawał jakieś obrażenia. I... To całkowita jest dowolność, roz, rozbieżność taka, jak, jak tylko tak Jakie szczegóły, w tych te zbroje, dzisiaj zazwyczaj się jeden pakiet zbroi, albo ograniczone, no. że po prostu. To jest, jak na, powiedzieć, tamte lata, to nie strasznie dawno, ale dzisiaj jest jakby upraszczanie. Inni nie, nie, nie Jest już drogą, która jest no, fajna. Nawet nie. w stosunku do obliviona, znaczy Obliwion już był straszliwie uproszczony, bo w Obliwionie już był tylko zestaw zbroi i były tak ciężkie i lekkie. Tutaj, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności, to też to jest jakiś, nie wiem, przerośnięty bała po prostu, bo same chociażby zbroje jest tak, umiejętność bez zbroi, lekka, średnia, ciężka, yy, ostrza, w sensie miecze, krótkie, długie, yy, topory oddzielnie, włócznie oddzielnie, i tak dalej, młoty oddzielnie, i tak dalej, i tak dalej, to w Oblivionie czy w Skyrim już było wszystko wrzucane w jeden kościół, tak naprawdę były ostrza, topory i broni i koniec. Tutaj nie. To jest roz, rozbite wszystko tak, że no, nie wiem, czy, czy widziałeś na jakiej zasadzie w ogóle e, to bywa doświadczenie w Morrowindzie. Nie. Ja na początku ustalasz sobie 10 e, najważniejszych dla Ciebie cech dla Twojej klasy, czyli na przykład e, medytację, magia jakaś tam ofensywna, e, długi miecz, tarcza, coś tam, coś tam, coś tam. I masz jeszcze przy tym 20 kilka chyba, albo 30. Nie. Umiejętności, które spadają na umiejętności poboczne. Twój pasek awansu składa się z 10 punktów. Każdy punkt zdobyty z głównej umiejętności podnosi pasek o jeden punkt. Ale każda poboczna umiejętność podnosi ci mnożnik. Więc na przykład, jeżeli 10 razy nabijesz sobie duży miecz, znaczy długi miecz, tam na przykład awansujesz, no to wtedy ci to dodaję mnożnik, dzieląc przez 2 do siły. Ale gdybyś w międzyczasie jeszcze nabijał sobie mnożniki na wytrzymałość i na sprędzie i tak dalej, każde dwa punkty daje ci jeden punkt do, do Twojego finalnego wyniku. Więc trzeba bardzo mądrze po prostu awansować. Nie można sobie też dać umiejętności, których używasz zbyt często, bo sobie je szybko nabijesz i nie będziesz mógł awansować. No, Więc to też ja ma, to jest, rzecz, to jest, jest wyważone tak. bardzo to. I trzeba było inteligentnie po prostu próbować. To. Ja długo się uczyłem, bo czasami głupio to wychodziło, że się miało tam bardzo dużo miecza na przykład siła praktycznie na, na full, ale gość był strasznie powolny, nie potrafił skakać. Przy czym tu można do tego stopnia rozwinąć akrobatykę, że po skoczeniu w miejscu jak się upada, to można sobie zrobić krzywdę. <grym> Nawet nie to, że się skakuje z budynku czy coś, ale skaczą w miejscu. Nawet ja już na, na tyle się wkręcałem w tą grę, że jak postać była już naprawdę taka super rozbudowana, to... Przejmowałem sobie czyjś tam dom, prawda? I tak dla samego siebie bawiłem się w kolekcjonera. Rozkładałem sobie wszystkie zestawy, czy, mieczy, zbroi i tak dalej, jakie tylko znalazłem, że układałem jeden obok drugiego sobie. Wyruszałem na podróż w samym normalnym ubraniu, zwyczajnym, który nie dawało mi żadnego pancerza kompletnie. I tak długo wojowałem, aż z takim całym workiem wracałem raz na jakiś czas do domu i znowu układałem to sobie no, tak. tylko po to, żeby móc sobie na to popatrzeć i nigdy tego nie użyć. To było najśmieszniejsze. że Tak myślałem, że a, wezmę sobie jakiś tam miecz, później sobie tam się nim pobawię, czy tam jakiś topór. Nie, to leżało, po prostu leżało, ale, no, ale człowiek nie. już miał taki syndrom zbieractwa po tym, że wszystkie artefakty, jakie się w grze pojawiały. Tam były jakieś miecze, które były tak rzadkie, że się pojawiały raz losowo, a dwa tylko gdzieś tam w jednym konkretnym miejscu jednego konkretnego człowieka. No i też ich się tam przynosiło całe sterty, tak? Jakieś tam niepowtarzalne artefakty, no ale wszystko było tam do, do zdobycia. To też było fajne, nie było takich ograniczeń, że jeżeli postać jest ważna w jakiś sposób do fabuły, no to nie można jej zabić. Nie, można. <grych> Tylko potem się wyświetla informacja, że bez tej postaci już główny ten potwór tak, zawładnie całym światem, mniej, że niestety jest skończony, no niczym nie przeszkadza, żeby grać dalej. Więc można było robić naprawdę wszystko. I też właśnie, jeżeli chodzi o zbroję, był fajny motyw, bo zwykłe ubrania zakładało się pod zbroję. To powodowało, że pancerz składał się z butów, spodni, koszuli, na koszuli dopiero był pancerz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było strasznie to było splecione wszystko, mi się strasznie podobało to, bo yy, jeżeli przychodziło się do sklepu, w którym były ubrania, i kupowało się jakieś tam ekskluzywne czy coś, no, no to już każdy inaczej reagował na ulicy inaczej rozmawiał. I to było fajne, bo jak się człowiek w to, jak czuł bardziej wgrał się jakoś mocniej, to tak no, był, był w stanie jakoś poczuć tak w więźniu się, prawda? Z tą postacią. Że tam nagle ludzie podchodzili i a witaj, wędrowcze, coś tam, w czym mogę Ci pomóc i tak, a innym razem odejdź tam coś mówi, no i zle. Dobra, naprawdę fajny. żyjący zero jedynkowy świat. Tak. Jakby nie patrzeć i to jeszcze na początku. XXI wieku. A jak uważasz, co poszło nie tak właśnie, za dużo uproszczeń w Oblivionie i Skyrimie, czy właśnie porzucenie tych smaczków? Proszę... Dla Ciebie to tak, poszło nie tak? Do, do, w poszło. Obliviona, do Obliviona podchodziłem kilka razy i za każdym razem dochodziłem do wniosku, że się nudzę strasznie była kompletnie nieporywająca historia, wątek główny. Przeszedłem na tą grę i mówię otwarcie, że zakończenie się po prostu jest beznadziejne. Nie mamy nic do zaoferowania swoją postacią. Okazuje się, że jesteśmy tylko jakimś tam pobocznym pionkiem, który tak naprawdę w decydującej bitwie stoi i tylko wszystko obserwuje, a to się wszystko dzieje. Jest oczywiście piękna cutscenka, 40 sekund, wszystko wybuchało. Wow, no super. Jest nudna ta gra. Jest ładna, ale jest nudna. To był gigantyczny przeskak. Jak zobaczyłem obliwioną, się kurczę, jakie to jest piękne, to trawa się rusza itd. i tak dalej. Jaki trzeba mieć kombajn, żeby to odpalić i faktycznie trzeba było mieć niesamowity kombajn, ale system walki był ciężały. To była gra zrobiona pod Xboxa też, więc już trochę bardziej konsolowo do nie podeszli. Ona już była uproszczona, okrojona wersja Window. i nie, nie, nie urzekła mnie jakoś kompletnie, jeżeli chodzi o Skyrim to też podchodziłem kilka razy, przeszedłem na jeden sposób główny wątek bo tam zdaje się, że jest kilka możliwości ale oprócz yy, fajnej grafiki, która robiła na mnie wow, przez pierwsze 2-3 godziny gry, potem strasznie mnie bugi zaczęły wkurzać bo zdarzało się, że smoki latały do góry dupą na przykład <śmiech> yy, albo wlatywały głową w ścianę, przez co mogłem stać i gołymi pięściami takiego smoka zabić stojąc na jego grzbiecie Yy, albo na przykład zbagowane giganty, które jednym ciosem yy, maczugi potrafiły mnie wybić poza teksturę i tam postać tak leciała i leciała i leciała i leciała i nic się w sumie nie działo, bo, bo wylatywałem za mapę w ogóle. Yy, walka była spoko. To akurat, muszę przyznać, że w Skyrimie była najfajn... najfajniejszy system walki był z tych wszystkich wcześniej wymienionych, nawet lepszy od Morowinda. Yy, no ale mimo wszystko jakoś nie. Nie, teraz ta czy nie, nie, nie. Nie czy to przetestował się online, ale wprost online? Czy podchodziłeś do tego? Oglądałem czy? tylko tam te piękne, wywrotowe zwiastuny, ale ja tam, nie, nie lubię takiej tendencji pod tytułem. Im bardziej błyszczy, tym większe gówno się okazuje, tak naprawdę później. Bo teraz. Jest jakaś taka odgórna tendencja, że robi się wszystko, żeby to wybuchało, błyszczało i tak dalej. dzieje się miliony, się miliony rzeczy na ekranie, w ogóle wszystko jest śliczne, piękne, ta krew bryzga na ekran. Przy na dole pojawia się napis: Press X i tyle. I tym jednym guzikiem, tym jednym butonem przechodzimy całą grę. To mnie niesamowicie drażni po prostu. I dobra, robią super trailer, jest świetne wejście, zatrudniają aktorów, orkiestrę symfoniczną, dzieci z, z kwiatami, no wszystko, co tylko chcesz. Ale co z tego? To kompletnie nie porywa. To jest nuda po prostu. No nie masz kompletnie wpływu. To jest jak no film, w którym raz na jakiś czas musisz wcisnąć play po prostu, tylko po to, żeby, nie, żeby odtwarzać, sprawdził, czy nie śpisz. No, to nie wiem. To jest świetne spostrzeżenie, bo ja sobie wyobrażam właśnie film wprowadzający do Morawine'a i tam jest niecała minuta. Właściwie połowę tego czasu to są napisy. Prawda? I niczego się nie dowiadujesz. I praktycznie jest jakaś pani opowiada coś i jest otwarcie. Spotykasz to panią później. No. Tak? Tak. Możesz zdradzić, bo ja jestem ciekaw, to jest jakaś. Ja bym założył, eee, To znaczy że to jest, jest Alamnica. Nie, to jest Alameksia, to jest Bogini. A. To jest jedna z bóstw głównych. Ona się pojawia w dodatku trójca. Eee, znaczy, polskie tłumaczenie, bo trójca. No, okej. Okay. Eee, pojawia się tam jako jedna właśnie z Bogów, bo tam Bogowie normalnie żyją no, wśród, no, wśród tych, tych ludzi, elfów i tak dalej. Eee, no i ona jest czarnym charakterem akurat, później się okazuje, że ona chciała zawładnąć nad, nad całą tą trójcą, przejąć ich moc. No ale oczywiście, no, fabularnie wiadomo, podtrzymujemy ją, zdobywamy super orange, no, i potem go wrzucamy na półkę i szukamy no, następny. <laughs> ale to też jest właśnie fajnie upleczone, że... że można spotkać tych bogów, tam, można z nimi rozmawiać, yy, można doświadczyć też w jakiś tam sposób ich mocy, w zależności od tego jak się z nimi rozmawia, no bo mogą nas polubić i dać nam jakieś różne fajne rzeczy, albo mogą nas od razu spróbować zniszczyć jednym machnięciem. Oczywiście do, jest to, to wykonalne, żeby ich pokonać ostatecznie. Jest tam miasto, które nazywa się wiwek. Ono jest ogromne, podzielone na kilka dzielnic. Każda nosi przydomek jakiegoś świętego. Na dachu każdej z tych dzielnic znajduje się pomnik tego świętego i każdy jest dokładnie opisany. Można sobie poczytać, kim on był, czym się zasłużył i tak dalej, tak dalej. Jest gigantyczny pomnik wiweka, pokonującego jakąś tam strzygę. Też to jest wszystko opisane. Wszędzie wokół leżą kwiaty, i ludzie tam przychodzą składają jakieś różne dary. I tuż obok tego miasta są gigantyczne schody do świątyni i na samym szczycie mieszka sobie Wiwek i tam nikt nie chodzi, tam strażnicy świątyni wszyscy tego pilnują. D -d Fajnie to jest właśnie wszystko oplecione. Każdą z kluczowych postaci w ogóle z całego uniwersum można tam spotkać. No to jest świetne. To są oczywiście no kupę czasu, można tam spędzić. I... można jest nawiązanie, nawiązanie, takie delikatne do, do Skyrim, bo akurat Morrowind to jest wyspa na wschodzie i tam mieszkają mroczne elfy, to jest wyspa wulkaniczna. Fajnie zrobione w ogóle te postacie są, one są takie złe, mroczne z założenia, ale są bardzo honorowe, no jak to elfy, prawda? Na północy z kolei wiadomo, jest oczywiście Skyrim, tak, ładne klimaty, w samym sercu jest... Tamriel, gdzie żyją imperialni tak I, i oni tak jakby mają taką jednostkę jak, jak legiony te imperialne i one strzegą w ogóle całego królestwa wszędzie. Więc tak, mamy niby wioskę, gdzie chodzą sobie właśnie elfy, jacyś tam najezdni kadzici czy, czy inne nacje i obok nich chodzą żołnierze, ludzie normalni, zwykli imperialni, legioniści i oni tam strzegą porządku i w tym wszystkim można do nich przystąpić, można być przeciwko nim. No jest, jest ta gra tak rozbudowana, że to naprawdę całymi godzinami można by tylko opowiadać, warto po prostu sprawdzić i samemu się przekonać, zagłębić w ten świat. Nawet samo to, że przy takiej losowej eksploracji, że sobie można biec przed siebie, można wpaść na tyle lokacji, w, w każdej spotyka się jakąś indywidualną postać, która ma coś do powiedzenia, albo do opowiedzenia jakąś swoją historię, czy, czy jakieś zadanie. No, naprawdę... Nadal no, jesteś wrażeniem? Nie jestem cały czas. Ja z mam lubię, dobrać. wielki sentyment mam do tej gry po prostu raz, a dwa to też to, kunszt niesamowity, jeśli chodzi o wykonanie o pomysłowość, tak jak mówię, jest dodatek właśnie Bloodmon e, którym przenosimy się na wyspę daleko, daleko na północy i to już jest taki przed, no, jedyny łącznik między właśnie Morrowind a Skyrim, to jest ta mała taka wyspa, nie pamiętam teraz jej nazwy, ale tam się cała akcja rozgrywa i też fajnie troszeczkę pokazany właśnie ten, ten klimat e, Skyrimu tylko ona właśnie w tej grafice takiej bardzo no. A czy ten dodatek wiąże się z tym co wybierając informacje czytałem o samej grze z wampiryzmem, który też tam jest... Nie, wampiryzm jest zakodowany południe, to... w podstawie już. Na czym to polega, bo to mnie zaciekawiło, wolę usłyszeć od żywego człowieka, niż od matwego Znaczy te, jeśli chodzi o Blood Moon, to tam akurat zamieniam się w wilkołaka. No. To jest fajne, bo potem na końcu zdobywamy pierścień, którym możemy się w dowolnym momencie zamienić, tego wilkołaka. On ma genialne parametry fajnie też jest całkiem zrobiony fajnie się porusza całkiem, całkiem jest to przyjemnie zrobione jak na te mówię, lata, a takie, a nie inne śmieszne a jeśli chodzi o wampiryzm to jest całkowicie któraś tam enta e, ścieżka gry, są tam klany które żyją w podziemiach, o nich się nie mówi głośno, o nich nie można nigdzie się dowiedzieć, można przeczytać w księgach, bo można znaleźć w gdzie bardzo dużo ksiąg, one mają po kilka stron i na każde, w każdej z tych ksiąg są jakieś tam historie różne opisane. Są kantaty, jakieś tam pieśni na cześć Viveka, e, historie opisujące budowy różnych miast, e, przewodniki po miastach, ale są też na przykład właśnie historia klanu takiego i takiego. Otwieram księgę, a tym się okazuje, że jest narysowana mapa i opisana historia rodziny, w jaki sposób oni stali się wampirami. I nagle odnajduję tą lokację, gdzieś tam no, przypadkiem, nie przypadkiem, jest tam grobowiec, jakieś tam szkieletory, wiadomo, jakieś duchy latają. No i jest gość, który wygląda jak normalny człowiek, tylko że ma białe oczy, jest całe blady. Normalnie ze mną rozmawia no i nagle się okazuje, że on jest strażnikiem do klanu wampirzego. I jeżeli chcemy do nich normalnie, legalnie przystąpić powiedzmy, to możemy do nich podejść, porozmawiać z nimi i oni wtedy nas skąszą i rano się budzimy. No i wiadomo, mamy supermoce, mamy znikanie, musimy dziennie zabić przynajmniej jedną osobę, czyli napolić się jej krwią, no i nie możemy wychodzić na słońce, bo to nas zabija. Logiczne. Ale mamy wszystkie te moce wampirze, typu na przykład rzucanie czaru na dowolną osobę, żeby, możemy jej wydawać rozkazy, tak czy nawet jeżeli ktoś chce nas zabić, no to rzucamy na niego czarę i nagle chowa broń, jest dla nas miły, możemy z nim porozmawiać. No tylko to mówię, to się wiąże z tym, że się ginie na słońcu. No i te klany między sobą konkurują. Można też zostać przypadkowo ogryzione przez wampira w trakcie walki jakiejś tam. jeżeli w ciągu trzech dni się nie uleczymy jakimś tam magicznym zaklęciem no to raz, że mamy przez te trzy dni sny sugerujące właśnie przemianę, a potem następuje pełnia, jest przemiana pełna i już mamy wampi jesteśmy wampirem. W jeden tylko jedyny sposób można odwrócić ten proces. Wypełnia się jakąś misję dla jednego z bóstw właśnie z trójcy nie pamiętam, bo ja w sumie nie, nie, nie zrobiłem tego nawet jak mam jeszcze, czytałem tylko o tym bo jak kupiłem Morrowinda to tam był taki poradnik z zapisanymi misjami on był taki tak miał, żeby nie spłamać, no, tak z 80 stron z obrazkami, z mapami, ze wszystkim bardzo ładne wydanie swoją drogą i można było jakoś potem cofnąć ten proces cały ale potem z kolei po cofnięciu tego procesu już nie można było znowu zostać wampirem było co było całkowicie odpornym. Za to na likantropię można było właśnie zapadać cyklicznie, jak się tam miało dodatek Blood Dobra, kolejna rzecz, która w mojej głowie do grę tworzy ogromny obraz, ogromny świat. To Ten jest, świat jest przepotężny naprawdę. Żeby to zrobić, to ile czasu, żeby to wszystko zakładać i wpaść jeszcze na takie rzeczy? Dzisiaj, kobiety pamiętam, kiedy to w słońcu to był jak by skrzyły tego kolana. Przede wszystkim jeszcze jedna bardzo istotna sprawa to jest muzyka Morrowind. Motyw przewodni znany ze Skyrim, czy znany z Oblivion, to jest motyw, który wywodzi się z Marowinda. główny, Tylko, że po prostu pod, pod kolejne jakby kraje, czy tam państwa, w których się akcja gry odbywa, on był troszeczkę przerabiany. Ale właśnie ten konkretny motyw muzyczny jest... Pier, pierwsze, pierwsze jego pojawienie się było dopiero w Marowindzie. Wcześniej się nie, nie pojawił, wcześniej tego nie było. Zatru czyli wiązało się to z zatrudnieniem całej orkiestry symfonicznej, napisaniem tego nagraniem i tego w grze w taki sposób, żeby tworzyło spójną całość. Jest niesamowite, bo sceny walki mają swoją muzykę, konkretne lokacje mają swoją, jakąś tam roczną muzykę, a podróżujące etulory, więc miasto mamy po prostu przyjemny, przyjemny główny, główny wątek. Głównie Morrowind to, prawda, ujęcie pierwszoosobowe, była możliwość przełączania się na... na trzeci, tak. A tutaj właśnie dochodzimy do tego, co chciałem Cię jeszcze spytać, mody. Pojawiały się? Testowałeś? Jakieś zapadły Oczywiście, wypalić. że tak. No, na tyle wspaniały byli twórcy, że dołączyli do oryginalnej wersji Morrowind taki program jak Construction Set. Dzięki czemu mody można było robić samemu. Na zasadzie macie, się bawcie, a my będziemy patrzeć. I korzystałem z niektórych modów, głównie z takich nie wnoszących nic w grafikę, jakoś tam, ani w, w, w samą grę mocno rozbudowującą, tylko największą przypadłością Morrowindy było to, że kupcy byli dosyć ubodzy. Oni mieli system dobowy, Dzie, dziennie w ciągu doby kupiec miał ograniczoną ilość złota. Przez to, jak przynosiłem mu miecz, który był daedryczny i kosztował jego wartość była szacowana na 60 tysięcy złota, ja jednorazowo mogłem dostać 10 tysięcy niego. Więc jedynym jakimś ulepszeniem, modem, z którego korzystałem, było bogatsi kupcy, czyli każdy z kupców pojawiających się w miał jedno-zero więcej. To tyle. Ale to w zasadzie te pieniądze się po kilku godzinach gry do niczego nie przydawały. Można było wszystko znaleźć, samemu zrobić i nie było takiej potrzeby. I się to wszystko można sobie kupić, przyznać, prawda? No tak. I też zrobić sobie kolekcję. A nie kończyłeś, żeby sobie samemu zrobić jakiś Robiłem, obiekt. oczywiście, że Co robiłem. Tego, no, przedmioty to. różnego rodzaju, żeby sprawdzić, na jakie jak to działa w ogóle, z czym to się je. Yy, bolączką było to, że bardzo mi się tam podobała zbroja teatryczna, która była praktycznie niedostępna. Yy, była taka demoniczna, zbroja najpotężniejsza kruszec w ogóle w całym królestwie. Yy, I nie dało się jej tak normalnie zdobyć, a z kolei była cholernie ciężka. I poruszanie w niej powodowało, że postać była cholernie szlamazarna. Więc co trzeba było zrobić? Zmniejszyć obciążenie takiej postaci, więc wystarczyło kupić sobie u krawca pas. Zwyczajny pas skórzany, który można w jakiś sposób zakląć. No ale sumienie z są trochę ograniczenia, bo taki pas ma też swoje ograniczenia magiczne i kamienie duszy, które nadają mu jakieś tam magiczne właściwości, też są ograniczone. Więc napisałem sobie takiego moda na szybko, gdzie mam pas, który obniża. Yy, wagę mojego obciążenia o wagę yy, pełnego pancerza. Po to tylko, żebym mógł się cieszyć samym tym pancerzem. Czyli miałem wtedy obciążenie w wielkości tylko tam miecza i tarczy powiedzmy. Natomiast sam pancerz w ogóle nie, nie zabierał mi żadnego miejscowego przypunku. Żeby sobie ułatwiać postać, wymaksować po prostu dzięki Nie było takiej płatnym, potrzeby. No, tylko sam, wszystko samemu. No nie, nie było takiej potrzeby kompletnie. Był tam bardzo fajny motyw yy, z yy, nauczycielami na przykład. Bo miałeś, Mnóstwo tych umiejętności, no nie było też czasu na to, żeby każdą broń oddzielnie brać i próbować walczyć z każdym potworem, bo to zajmowało strasznie dużo czasu ogólnie. Więc jeżeli chciałeś sobie podnieść jakiś współczynnik, a wiedziałeś, że akurat ten konkretna broń wpływa na ten współczynnik, mogłeś pójść do trenera, zapłacić mu pieniądze i on ci te współczynniki podnosił. I to było właśnie, to było rozwiązanie. Jeżeli się miało dużo pieniędzy, to, to tak. wystarczyło nie, nawet nie grać, tylko chodzić do konkretnych ludzi, którzy uczyli się do jakiegoś tam poziomu, rozwijali ci to, poziomy się same nabijały i tyle w zasadzie. No, byłeś pasa bardzo szybko przestawała mieć znaczenie, było szybko... To się tak potężny, że byłeś w stanie gołymi pięściami, potem pokonywać największe potwory. To jest taki jakiś moment fabularny, który Ci zapadł, został z Tobą po powiedzmy, ukończeniu, tutaj wiele razy ukończeniu były coś, co, Jak oni mogli to zrobić? Prawda? Dlaczego tak, a nie inaczej? Wątek główny szczerze mówiąc nie jest jakiś tam super porywający, bo to jest walka z sektą. Od początku wiadomo, kto jest zły. Od początku wiadomo, jak to się potoczy. Tak? Nie ma tam jakichś wielkich zwrotów akcji, bo no, wydaje mi się, że jest sekta. Potem zaczynamy poszukiwać jakichś, jakichś materiałów dotyczących tam tego głównego diabła, tego Tura że żyje sobie w środku wulkanu, na środku wyspy, otoczony magiczną barierą, nie? I Po kolei po prostu najpierw jest dużo czytania, dowiadujemy się, jak to wszystko funkcjonuje, potem jego niewolnicy, tacy jakby zombiaki zaczynają nas prześladować na tej zasadzie, że idziemy spać. Bo na przykład, żeby awansować, albo żeby w ogóle odpocząć, musimy przespać resztę gaziny. Idziemy spać i nagle budzi nas hałas, bach, obok nas stoi dwóch zombie. Musimy ich pokonać i znowu możemy pójść spać. Yy, jakieś takie porywające wątki były w yy, Bractwie Skrytobójców. Oni się nazywali Morak Tong, to była organizacja nielegalna całkowicie. Oni Mieli w miastach swoje siedziby, oficjalne niby, ale ogólnie organizacje byli nielegalną. I dla nich misje były ciekawe, były przekombinowane. Trzeba było, wiadomo, tak zabijać, żeby, żeby nie było wiadomo, że to jest zabójstwo, tylko żeby to wszystko wyglądało na wypadek, na jakieś tam problemy zdrowotne czy coś, tam bez użycia broni. I to było fajne, bo to zmuszało do myślenia, do kombinowania, yy, podrzucania jakichś tam mikstur, yy, wykradania, napędzania, naganiania ludzi na siebie. Jedna, pamiętam, nawet misja była taka, że gość, główny cel siedział w barze, więc trzeba było przyjść do opryszka, który gdzieś tam obok e, chlał sobie. Trzeba było z nim porozmawiać, nabić sobie perswazję wysoko, postawić mu kilka piw i on w tym czasie szedł i, i po prostu szli na pięści i przez przypadek on go zabijał. My mieliśmy czyste ręce, gość wiał w więzieniu, a główny cel był zabity. Tak? Zostawiało się przy nim tylko jakąś tam pieczeń czy coś i tyle. To jest taka dobra odmiana, ja bo tak ogólnie, to system walki, czyli rąbanka po prostu. No tak. Orężem, tak. który kolekcjonowałeś, którego używałeś w danym momencie, po prostu rąbać rąbaś, a jest coś, coś innego. By... Były, były misje, które wymagały o... trochę kombinowania. A kończyło Cię, żeby próbować przechodzić jak najszybciej, żeby wykręcać jak najlepsze czasy? Bo mieliśmy, yy... w 5 minut niecałe skończył. Tak, i, i, i jest to fake, Jest to ogromny fake z tego względu, że fabularnie żeby pokonać ostatnią postać, czyli Dagotura, musimy posiadać trzy artefakty. Ogólnie wygląda to tak, że jest główne serce trzymające tak jakby całą moc i to jest zewnętrzny taki horcrux jakby, tak? Jest to umiejscowione w takim wielkim golemie, który sobie stoi we wnętrzu tej góry i Dagotur, dopóki serce jest nienaruszone, jest nieśmiertelny. Jest bardzo potężny, ale jest powolny, więc można mu uciekać na wszystkie sposoby ale jest niezniszczalny ogólnie sam z siebie. I misja polega na tym, że musimy mieć specjalną rękawicę, dłuto i młot. Konkretne. Trzy artefakty, które się zdobywa w trakcie. Jeżeli nie mamy rękawicy, młot wysysa z nas życie i zabija nas w ciągu dwóch sekund. Nie jesteśmy w stanie wyprowadzić innego ciosu. Jeżeli nie mamy dłuta, młot jest bezużyteczny. I tak dalej, i tak dalej. Żeby zdobyć rękawicę, musimy wykonać misję dla wiweka. Jeżeli zabijemy Viveka, to ta rękawica w nim jest, ale ona jest nazwana dziwny przedmiot i nic z nią nie można zrobić. Więc to, że ktoś tam na spidranie przeszedł moroinda w 5 czy tam w 7 minut, to jest ściema, bo musiał mieć rękawicę. Jak sobie wpisał z kodu, to miało, ok, Ale normalnie nie da się przejść moroinda w ten sposób. A też nie więcej, jaki twój najlepszy wynik był? Czasowy? Nigdy nie sprawdzałem. Ja cieszyłem się eksploracją. W tygodniach może... Być. Może mógłbym podawać, ale tak to, no to nie. A może będzie jest nastawiona głównie na rozgrywkę dla pojedynczego gracza? Czy była opcja wieloosobowa? Nie, nie było, nie było. Myślisz, że to by było jeszcze poniosło status tej gry, czy zbędny dodatek i ludzie by zaczęli kombinować, tak jak Kamil opowiadał w Diablu, że blizy zawodnicy, którzy byli w swojej drużynie, a potem wyskakiwali i Cię mordowali dla samej przyjemności i, i utrudniania komuś życia? Bo mogli. No. Nie, nie, myślę, że jak Red Mory, to by był kiepski pomysł, jeśli chodzi o multi, to nie, nie, nie widzę tam multi. A jest coś, co nawet po tylu latach chciałbyś, żeby tam się znalazło, albo żeby coś usunęli? Z wszystko, no, czy z rozrywki, czy z historii, czy z systemu? A czy Troszeczkę system walki bym zmienił, bo tam to, czy zadasz komuś cios, czy nie, zależało tylko i wyłącznie od tego, w jakim stopniu jest rozwinięta twoja umiejętność. Czyli jeżeli posiadałeś w ręku długi miecz, z dowolnego kruszca, bo tych mieczy tam też było, no, dużo. I twoja umiejętność była rozwinięta na poziomie 20 kilku punktów. Na przykład, to mogłeś podejść do szczura albo do jakiejś larwy i machać, i machać, i machać. I prawdopodobieństwo, że jej trafisz, było szczęście podzielone przez 20 punktów razy 0, czyli zero I praktycznie szanse trafienia kogokolwiek przy tak niskiej umiejętnościach były słabe. No, ale z kolei, jak już miałeś 40 czy 50 punktów, no to już zdarzało się coraz częściej te uderzenia. Ale z kolei one nie były jakieś super wyśrubowane. Bo jeżeli broń miała od 10 do 15, na przykład damage, tak, no to mając 50 punktów umiejętności, no to, to zadawałeś te 10-11 w porywach. Nie? No, ale z kolei już, no tak jak mówię, no można było korzystać z usług trenerów. i omijać takie rzeczy, po prostu już można było się na tyle wyekspić jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki w ogóle, żeby żeby potem móc już swobodnie sobie wszystkich rąbać, no i też nie można było na przykład używać tarczy, tarcza używała się domyślnie też w zależności od umiejętności wszystko przemyślane i wszystko nie ma dopracowane i trzeba. Nie można było tak, jak dzisiaj w większości że skakuje świat i po prostu sobie. że Jeżeli, jeżeli, jesteś, poznać, jest, jeżeli jesteś szybki w palcach, to jesteś w stanie na samym początku pokonać większych takich BDSów, nie, bo no, tutaj się nie dało po prostu. I koniec. Był taki. Realna eksploracja, realny postęp, żeby, mm. żeby postęp postaci, żeby pójść dalej w grze po prostu. Tak. Były też dwa elementy, które się powtarzały we wszystkich częściach. Nie wiem, czy w Skyrimie to było. Znaczy tak. Księga na pewno była w Skyrimie, ale nie wiem czy Umbra się powtarzał, tam był motyw podróżującego po wzgórzach wojownika. Był sobie gość, który nazywał się Umbra, czyli po łacinie cień. Ork odziany w orkową zbroję, w całych bliznach porozbijany widać, taki wojak. No i jego problem polegał na tym, to była chyba trochę kpina na nakaz wikingów, bo on był wojownikiem i to w świecie wikingów było tak, że jeżeli ktoś nie zginął w boju, tylko umarł na łożu, no to nie trafił do Walhali wtedy, tak? No i tu też było tak trochę, że on walczył w wielu wojnach i tak dalej i nigdy nikt go nie pokonał i on się wkurza, że, że umrze jako stary ork po prostu i, i że nie zginie w walce. I czy uczynę mu tą przyjemność i stanę z nim w szlanki i go zabiję, żeby mógł umrzeć jak wojownik? No okej, okay, wszystko fajnie, ma wielki tam swój miecz który ma też tam jakieś dobre parametry, ułatwia łapanie dusz, no to, żeby stworzyć magiczny przedmiot musi złapać duszę zwierzęcia. Ale to jest inna bajka, to, to jest to kompletnie zdanne. i okazuje się, że gość jest strażnym no, przeciwnikiem do, do pokonania. Jest, jest mega trudny, jest trudniejszy od Dagotura, nawet, czyli od, od głównego tego przeciwnika. Jest cholernie szybki, jest cholernie silny. M, praktycznie nigdy nie chybia. <śmiech> to jest problem. Dużo, udało się, no. się no. I to jest gość, yy, tak, no, dziesiątki razy, no, ale to jest gość, który się pojawia we wszystkich częściach. Nie wiem, czy w Skyrim on się pojawia. Yy, druga, część, na, druga rzecz, na którą trafiłem też we wszystkich częściach, to jest księga, która się nazywa Ogma Infinum. I tam, nie tam nieskończona wiedza, to jest jakoś tam tłumaczone, czy coś takiego. Yy, Książka, którą udało mi się znaleźć w Arenie, czyli w pierwszej części i potem w Skyrim. Morą idzie czytałem gdzieś, że chyba jest, ale, ale nie, nie natrafiłem na to. Książka, która polega na tym, że to jest Księga Jeżeli ją znajdziesz, możesz sobie dowolną swoją statystykę podnieść do maksimum. Ale możesz. Dobre, I w każdej, w, każdej, w każdej części to się pojawia. A teraz gdyby ogłoszono, że powstanie szóstka, dajmy na to, no bo ten online traktujmy jako taką pomiędzyodskocznię, Czekałbyś, czy masz ten taki dystans, że czwórkę, piątkę i ten online zrobili tak, no w sumie i takie nudne, czy no, czekałbyś tak, że jakoś... spięty powiedzmy pot i kiedy oni to wypuszczą? Nie, jakoś tam strasznie czekać to by nie czekał, ale z chęcią mu zagrał, z chęcią mu zobaczył co tam wykombinowali tym razem, bo no pońcowość to jest ogromny świat, więc też to stworzenie jakiejś super fajnej, wciągającej fabuły jest trudne. Skyrim za pierwszym razem przyszedłem, to mi się nawet podobał, ale za drugim razem, jak już szedłem, czy za każdym kolejnym, coraz mniejszą frajdę miałem z tej gry, nie wiem. Może dlatego, że nie było tam nic nowego już dla mnie jakby. Yy, no mówię, ten problem, że się okazało, że bohater tak naprawdę nic nie wnosi. i Nie wiem, ogólnie jakieś takie flaki. Ale no, jakby się tak zastanowić, przeczytać samą fabułę, nie grając w tą grę, no to... Zdaje mi się, że to komuś mogłoby się spodobać, także jest to w porządku. No, nie wiem, ja czekałbym, nie, nie jakoś tam ze strasznym zapałem, ale chętnie bym zobaczył, co tam tym razem wykombinowali. No, ja wykombinowali, tak jak opowiadałeś, przy będzie, bo ja z samych słów, mówię, z niewielkiej ilości audiowizualnych materiałów nakręciłem się, tak samo jak i chłopaki jak bordali, zakładam, że mnie może to nie podejść, ale sam te możliwości, no bo nie wiem, fabularnych rzeczy tego typu, no to człowiek już miał ja 20 lat to się naoglądał, ale samy te znaczy, rzeczy, tak, ja dzisiaj nie spotykam w grach, a tam co? Fabuła w jest prosta. Przypływamy na wyspę, na której jest sobie zły y, diabeł, który jest zaklęty na środku, na szczęście zamknięty za y, wielką barierą energetyczną, której nie może przebić mimo tego, że jest superpotężny diabeł, nie może jej rozbić. I głównym zadaniem jest go zabić, kropka, koniec. To jest cała fabuła, to jest główny wątek, nic więcej. No oczywiście wiadomo, dowiadujemy się całej historii, kultu tego no całego, skąd to się wzięło. W międzyczasie spotykamy ludzi, którzy niby nam pomagają, a potem się okazuje, że znajdziemy, znajdujemy u nich jakieś tam posążki świadczące o tym, że oni też należą do tego kultu. Gdzieś tam e, jakieś pantagramy porysowane po ścianach, jakieś takie satanistyczne odnośniki gdzie nie gdzie. No ale ten, to fabuły jest tyle, no Search and Destroy takie typowe. Nic przewrotnego. Gra jak, jak tysiące innych, by się wydawało tak naprawdę. Ale mimo wszystko, kurczę, ten, ta rozległość tego świata i otwartość popularna e, tak naprawdę powodowała, że. Tak, tak, dobrze. też wszystko, właśnie ta wolność, tak to nazwijmy, w tym zamkniętym jednak świecie, ta wolność, że możesz robić co chcesz, jak chcesz, to to jest to coś. A mówię, że to był gigantyczny przeskok w stosunku do dwójki. Tak. Więc to dodatkowa wartość. Także no ja mam nadzieję, że uda mi się też zgłębić ten tytuł, co nie powinno być drogie, bo to pewnie już w promocjach, które... Ja parę lat temu kupiłem za 10 zł złotą edycję z wszystkimi dodatkami, i tak dalej, i tak dalej. To już nie są drogie rzeczy. No, Ale na PC polecam, jeśli już. Co? Nie, tak. Ja, Wyszło to te, też tego, na, tego, bo na, na Xboxa. Na Xboxa tego wcześniejszego nie mam. A jakoś w Skyrim jeszcze też poczeka, więc chciałbym zobaczyć coś, coś wcześniej. Tym momencie, ty, tak zakładasz, że to jest, bo tak to była najlepsza część serii dotychczasowych. Nie, dla mnie to tak. jeszcze będzie dla mnie tak. I że to nie będzie na zasadzie, że zrobił dopisek HD i wypuszczał za parę lat znowu, bo nie będzie pomysłu na szóstkę, ale jestem bardzo zaciekawiony i bardzo dziękuję Ci za podzielenie się przeżyciami względem tej gry i mam nadzieję, że będę mógł podzielić się ja też swoimi w tym momencie. Z wielkie dzięki. Bardzo proszę. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www podcaston.eu